Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy serdecznie w kolejnym programie. Jako, że w ostatnich odcinkach praktycznie od samego początku prezentowaliśmy już prawie wszystkie elementy takiego prawdziwego obiadu, czyli mieliśmy już przystawkę, mieliśmy drugie dania w dużych ilościach, tak dzisiaj chcielibyśmy się zająć elementem do tej pory pomijanym. I będziemy dzisiaj dla Państwa prezentowali pewien specyficzny rodzaj zupy. Jaka to będzie zupa? Będzie to zupa solianka. Wbrew pozorom zupa wcale nie będzie słona. Nazwa tej zupy podchodzi zupełnie od czegoś innego. Pochodzi od słowa soła, co znaczy wieś w języku rosyjskim. Właściwie zupa zawsze była gotowana z tego, co było w domu dostępne. Na dzień dzisiejszy przedstawimy tutaj Państwu przepis bardzo obszerny, więc powiedziałbym, że wykwintny. Czyli na taką bardziej ekskluzywną soliankę, bo można właśnie powiedzieć, że Rosjanie przyrządzali tą zupę z takich składników, jakie akurat były dostępne, czyli z tego, co mogli znaleźć pod ręką ze względu na ciężkie warunki, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. A w tym momencie będziemy robić jej wersję ekskluzywną, taką bardziej współczesną w połączeniu z różnymi składnikami bardziej śródziemnomorskimi. Oczywiście i składnikami, które są ogólnie dostępne u nas w Polsce, jak i są to nasze oryginalne polskie produkty. Mhm. Czyli proszę mi powiedzieć, od czego zaczynamy przyrządzanie takiej zupy? Jeżeli chodzi... O składniki będzie nam potrzebna tutaj kiełbasa, może być kiełbasa zwyczajna lub jakaś kiełbasa regionalna, będzie nam potrzebna karkówka, może być surowa, może być już karkówka, która nam wcześniej zostaje gdzieś z, z obiadu, no i oczywiście boczek, boczek również może być surowy, wędzony lub od razu gotowany, może to być boczek również, który zostaje nam ze śniadania, jakiś bekon, prawda, ewentualnie różne, różnego rodzaju resztki mięsa. Będzie nam potrzebna do tego marchewka. Marchewkę obieramy, kroimy w cienkie plasterki, cebulkę drobno siekamy w kosteczkę. Będą nam potrzebne również oliwki czarne, koncentrat pomidorowy, cytryna, szczypior do posypania śmietana osiemnastka. Mięso kroimy w drobne kawałki, kiełbasę w plasterki. Boczek możemy pokroić w kostkę, tak żeby nam wyszły mniej więcej jakieś skwareczki. Wszystkie te kawałki mięsa, które posiadamy, smażymy razem z cebulką. Kiedy już cebulka nam się zezłoci, mięso będzie usmażone. Tu najważniejsze, zalewamy wszystko zimną wodą. W tym momencie czekamy, aż nam się zagotuje ta nasza podstawa zupy. Oczywiście dodajemy marchewkę, która jak wiadomo będzie nam się na pewno dłużej gotować od innych składników. Dodajemy oliwki czarne, koncentrat pomidorowy. Doprawiamy oczywiście. Najlepiej doprawić czosnkiem, majerankiem. Można dodać troszeczkę kminku, sól, pieprz, oczywiście maga do smaku. I ostatni składnik, który właściwie tutaj jest najważniejszy, żeby zupa zachowała kolor, który nadaje nam koncentrat pomidorowy. Dodajemy do zupy cytrynę obraną, w ten sposób żeby pozbyć się wszystkich białych troszkich części Cytrynkę kroimy w kostkę grubości pół cm na pół centymetra i dorzucamy do zupy. Oczywiście zupę serwujemy w miseczkach bądź talerzach. Na dno miseczki kładziemy łyżkę śmietany 18% zalewamy tą śmietankę zupą, posypujemy szczypiorkiem ewentualnie plasterek cytrynki do dekoracji. Jeżeli ktoś ma ochotę zapisać składniki potrzebne nam do przyrządzenia tej wspaniałej zupy, to teraz będzie właśnie ku temu okazja. Żeby przyrządzić soliankę potrzebujemy Różne kawałki mięs, tutaj do wyboru karkówka wieprzowa, boczek, kiełbasa i inne, oczywiście według wyobraźni. Pokrojona w plasterki marchewka i pokrojona w kosteczkę cebulka. Czarne oliwki, koncentrat pomidorowy, jedna cytryna, szczypior do posypania oraz śmietana osiemnastka. Jeżeli chodzi o kuchnię rosyjską, jest bardzo ciekawa oraz osobliwa ze względu na wiele wpływów z Europy oraz z Azji. Sztuka kulinarna w samej Rosji sięga VI wieku przed naszą erą. W tym czasie żołnierze piechoty mongolskiej przynieśli wiele zwyczajów ze swoich stron. I to dzięki nim nauczyliśmy się zakwaszać mleko, a bez tej sztuki nie mielibyśmy teraz na przykład możliwości rozpowszechniania jogurtów. Kwaszone były również inne produkty, m.in. kapusta czy buraki. Wiele potraw kuchni rosyjskiej ma niezwykły, kwaśno-słodki smak. M.in. zwany shi, czyli kapuśniak. I jest to jedno z głównych dań tej kuchni, znane już od ponad tysiąca lat, szczególnie w północnych oraz centralnych regionach Uralu i na Syberii. Jest kilka rodzajów szczci między m.in. z mięsem oraz z samą cebulą, z małą ilością soku z jabłek, z dużą ilością soku z kapusty, a wszystkie te dodatki wpływają na tak zmienny, ale jakże wspaniały smak tej potrawy. Na kuchnię rosyjską miała duży wpływ kuchnia francuska, a było to spowodowane wielką modą na wszystko co francuskie, która zarysowała się na tamtych terenach w XIX wieku. Wyróżnia się też wpływy kuchni niemieckiej, polskiej i litewskiej. Kuchnia Rosjan jest zróżnicowana jak i klimat, który panuje w tym kraju. W regionach długo skutych lodem, mam tu na myśli Ural, Syberię i Kamczatkę, Gotowane są danie o wysokiej zawartości kalorii. Jednym z takich dań są pielmieni, zwane u nas pierogami, polewane śmietaną, których przygotowuje się setki sztuk na jeden posiłek. Różne rodzaje pierogów z różnymi rodzajami nadzienia oczywiście przygotowywane są w całej Rosji. Inne znane potrawy to przede wszystkim bliny, czyli rodzaj naleśników przygotowywanych z mąki gryczano-pszennej lub gryczano-żytniej, zupa solianka, o której już dzisiaj mówiliśmy, danie mięsne, biwstrogonów czy też uzbecki płow. Tradycyjnie każdy region ma własne potrawy, ale niektóre regiony specjalności, np. pyszny gruziński szaszłyk, zyskały popularność w całym kraju. Podstawowymi składnikami rosyjskiego jadłospisu są ziemniaki, kapusta, buraki, cebula, kiszone ogórki, kasza, śmietana, twaróg i zielenina, np. koperek. Nie można również zapomnieć o tym, że to właśnie z Rosji pochodzi tradycja jedzenia kawioru. Jest on mocno zakorzeniony w tradycji tego kraju, a jego początki sięgają już XII wieku. Od lat uznawany jest za międzynarodowy specjał, a otrzymuje się go z ryb jesiotrowatych, pochodzących z Morza Kaspijskiego. Do najpopularniejszych w najważniejszych gatunków kawioru zaliczamy kawior czarny i czerwony, rzadziej spotykane odmiany to kawior biały i złoty. Smakosze dobrego mięsa mogą odnaleźć na rosyjskich stołach m.in. potrawy przygotowywane z bażanta, kaczki, kuropatwy, zające czy sarny. Wszyscy oczywiście wiedzą, że narodowym napojem bezalkoholowym Rosjan jest czaj, czyli herbata najprzeróżniejszych rodzajów, a jeżeli chodzi o alkohol, niepodzielnie rządzi tam wódka. Dzisiejsza zupa, bardzo treściwa, ale odświeżona cytryną i czarnymi oliwkami, to idealny pomysł na mroźne dni, których zbliżające się zimowe miesiące na pewno nam nie oszczędzą. Soliankę polecam wszystkim, którym przejadł się klasyczny niedzielny rosołek bądź pyszna, ale standardowa zupa pomidorowa. Oczywiście jak zwykle życzymy smacznego, mieszajcie smaki i bądźcie zdrowi. Do usłyszenia! Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.